My footsteps with KD Johann, prezident of Gospel for Asia and author of over 100 books in India and the US, including the bestseller Revolution and World Missions. To oczywiście wprowadzenie naszego brata, który będzie do nas przemawiał, to jest prezydent tej organizacji Gospel for Asia, o której tutaj mówimy, którą też wielu z nas finansowo wspiera. Także posłuchajmy. To jest wideo nagrane właśnie w jednym ze zborów amerykańskich w stanie New Mexico. Po raz pierwszy, kiedy przybyłem do Ameryki, nic nie rozumiałem, co ludzie do mnie mówią, i nikt nie rozumiał, co ja do nich mówię. In Dallas. Dallas. I, figured out, I, spoke English, they spoke I później dotarło do mnie, że ja mówię po angielsku, a oni mówią po teksańsku. I, I, I know, know, you Ale to, co jest zdumiewające, to... To, jaką, jakie wy macie możliwości jako społeczność. I wiem, że wielu z was jedzie tutaj z drugiego końca świata do tego zboru. A czynicie to dlatego, że wiecie, że tutaj nauczane jest Słowo Boże. When you realize in America we have one ordained minister for every two people. Kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że w Stanach Zjednoczonych jest jeden ordynowany duchowny na 200 osób, w północnym Biharze jest 22 miliony ludzi. Ani jednego misjonarza tam nie ma, ani jednego wierzącego człowieka. That many people that never heard the name Jesus. It, in Afghanistan, 17 million people, the entire. In Afghanistan, 70 million people, the entire nation. Not one church in the entire nation of Afghanistan. 17. Tak, 17, 17. million. Seventeen million people. A ni jednego zbioru nie ma w całym Afganistanie. Turkey, with some 44 million people, maybe less than 200 Christians in the entire country. I'm not sure. No, it's not. To like a little bit of a name, 44 million people, and yet you're not registered as a birżącego człowieka. India, where I come from, we have one billion people population. What's India, skąd I ja pochodzę? Tam jest miliard ludzi. Jaka jest liczba ludności w Stanach Zjednoczonych? 250 milionów. A więc ile razy India jest większa? Cztery razy większa jest India. A połowa Indii a więc 500 milionów nadal czeka, aby usłyszeć to poselstwo o zbawieniu po raz pierwszy w swoim życiu i jeśli dzisiaj uważnie mnie nie posłuchacie jeśli przyszliście oczekując jakiegoś emocjonalnego haju, czy jakiegoś szczególnego przeżycia, to zapomnijcie o tym. I macie wystarczająco dużo nauczania. To, co ja chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, to to, że to powołanie przez Pana Jezusa Chrystusa to nie powołanie, żeby mieć więcej i więcej nauczania, ale żeby coś zrobić. Ja w ciągu roku przemierzam 200 tysięcy mil latając samolotem, przebawiając do Bożych ludzi. Na końcu mojego że nigdy nie mówię i po roku takich, takiego podróżowania w Stanach Zjednoczonych postanowiłem, że już nigdy więcej nie będę przemawiał ponieważ widziałem tą, tą płciznę duchową ten plastik chrześcijaństwa i to letność wielu ludzi takie nastawienie ludzi nakarm mnie pomóż mi Taka religia oczekiwania tylko pomocy. And has for more A posiadanie, czy gromadzenie informacji stało się jakby duchowością ludzi. Im więcej wiedzą, tym bardziej duchowi są. Pomyślcie tylko o liczbie chrześcijańskich książek, które posiadacie. Pomyślcie o liczbie kaset, które kupujecie. Zanim ja skończę mówić, oni tutaj już dla Was ugotują 200 kaset z tego, co ja będę mówił. I musisz za nie zapłacić i nie wiem, co z tym później zrobicie. I mean, the amount of, I mean, just look at your church, just one little church here. you na was, na was mały zbór tutaj. I mean, it's not little, but it's big enough. But the bookstore, the tape, the program, the ladies' meeting, men's meeting, kids' meeting, all that. I mean, you are bombarded with it. Oczywiście nie jest to taki mały zbór Ale też nie jest to jakiś wielki zbór Ale zobaczcie co tutaj macie Macie księgarnię chrześcijańską Macie spotkania dla mężczyzn, dla kobiet, dla dzieci Z każdej strony jesteście bombardowani Masą informacji Wy w ciągu jednego tygodnia otrzymujecie taką masę informacji, jaką wierzący w Chinach przez pięć lat nie otrzymują. Jakiś czas temu odwiedziłem Chiny i jeden z braci pokazał mi zdjęcia to były zdjęcia z chrztu, który odbywał się w środku nocy w lodowatej zimnej wodzie. Ponieważ gdyby zostali złapani, to poszliby do więzienia i wielu z nich by zginęło. And ale to, co mnie naprawdę zmieniało, to to, że tak jak mówi do mnie, słuchaj, mamy tysiące zborów rozsianych po całych Chinach. I większość tych zborów naprawdę ma szczęście, jeśli na cały zbór mają dwie Biblie. I said, repeat that, please. They would say the same thing. I said, what? I ja pytałem, czy możesz to powtórzyć, i on dokładnie to samo powtórzył. What guys do? Oder jak wy to robicie? Co co wtedy, co w takiej sytuacji robicie? We get a Bible. We are so glad we tear the pages, 10 pages to one family, 20 pages next family, twenty pages next family. They take it home, they copy, they bring back, then swap it. On mówi, to co robimy, to mamy po prostu tą jedną Biblię w zborze. Jesteśmy tak szczęśliwi, że wyrywamy 10 stron, dajemy jednej rodzinie, wyrywamy następne 10 stron czy 20, dajemy następnej rodzinie, 20 stron następnej rodzinie i oni wszyscy zabierają to do domu i przepisują sobie i po tym po jakimś czasie przynoszą i zamieniają się tymi stronami. I to, i wielu z nich y, słucha radia na falach krótkich, Trans Radio, nadaje tam, y, czytają Biblię i oni siedzą przy radiu i zapisują, y, ile zdążą y, tej te, te, te Biblii. Przepisują dla siebie. You realize, in the no one Wyobrażacie sobie, w Chinach jest miliard y, trzysta milionów. Miliard trzysta milionów i ani jednego nie ma chrześcijańskiego, ani jednej chrześcijańskiej księgarni. W Dallas, gdzie jesteśmy, Tutaj w Dallas <laughs> znajduje się, każdego dnia możecie słuchać 12 chrześcijańskich stacji radiowych, które non-stop bombardują chrześcijańską Ewangelią. I chociażby tutaj jest 7, 8, ale ile z nich y, zakłada nowe zbory? nowe well, zbory? Realize... For here. You know, so? Dla wielu z Was Jak jesteście w takim zborze jak ten Przez pół roku To tam w Chinach czy w innym miejscu Jesteście kwalifikowani jako, jako teolodzy Nauczyciele w szkołach biblijnych Macie taką masę informacji Że możecie tam iść i tam nauczać W szkole biblijnej w Chinach Macie ale nie oszukujmy siebie Tylko dlatego, że mamy tak dużo informacji Tylko dlatego, że mamy piękny budynek I że wielu ludzi przychodzi na nabożeństwa Nie łudźmy się, że to oznacza Że faktycznie zmieniamy ten świat Dzisiaj żyje 3 miliardy ludzi na tej ziemi, którzy nigdy nie słyszeli imienia Jezus. Wczoraj przeglądałem katalog kazań waszego pastora i ucieszyłem się, że zobaczyłem w tym katalogu, że wygłosił do Was dwa czy trzy kazania na temat piekła. I to jest coś niezwykłego, ponieważ większość amerykańskich zborów nigdy nie słyszy kazania na temat piekła. Ponieważ przestaliśmy w piekło już wierzyć. Wiele lat temu przeżyłem kryzys w swoim życiu. I, wish I, could no hell. I kryzys polegał na tym, że pragnąłem, aby mógł wierzyć w to, że nie ma piekła. I okay, to i ktoś mógłby zapowiedzieć to coś dziwnego. Dlaczego? Ale to wynikało z tego, że ja po prostu byłem zdesperowany. Jeśli piekło jest realne, to ja muszę robić coś więcej z moim życiem i albo muszę uznać, że jest jakaś inna droga do nieba niż przez Pana Jezusa Chrystusa albo wykluczyć istnienie piekła ale kiedy zwróciłem się do Biblii to jak Wy ją czytacie doszedłem do wniosku, że piekło jest realne i piekło nie jest, nie na wakacje, gdzie się idzie na miesiąc, czy na rok, czy nie jest jakimś więzieniem, gdzie wkłada się człowieka na jakiś określony czas, na 2 3 lata. Maldring for ten years, twenty years, no sir, hell is for ever. Ale piekło jest na wieki, na zawsze. And after ten trillion trillion years, those in hell will scream, say, I want to die, I. I po bilionach, miliardach lat ci, którzy będą w piekle, będą krzyczeć, ja chcę umrzeć, ja chcę umrzeć. I ani tam kropli wody, ani chwili wytchnienia, po prostu pragnienie śmierci. I dla nich nie ma żadnej nadziei na śmierć. Dla nich jest tylko to, ta świadomość, że nigdy nie umrą, a to wygląda na to, że to jest przeznaczenie bilionów ludzi z tego świata. A Ty i ja mówimy, Panie Jezu, ja kocham Ciebie. Ale pozwólcie, że coś Wam powiem. We can believe what we say we believe with our lips. It will revolutionize our life. It will turn our lives upside down. Jeśli naprawdę uwierzymy w to, co mówimy na szynku to to dokona rewolucji naszego życia. To przewróci nasze życie do góry nogami. When I was Sri Lengar just a while ago in Colombo Man told me, KP, I did. Jakiś czas temu odwiedziłem Sri Lankę i brat w Kolombo mówi bracie K.P. pozwól, że opowiem Ci pewną historię. A ja mówię, opowiedz, lubię słuchać historii. z o w Sri Lanka over the Tamil Edom or Ilu z Was słyszało o tych dziesiątkach tysięcy, które giną w Sri Lance? Są te dwie grupy ludności, które między sobą walczą i tysiące ludzi ginie w wyniku tego konfliktu. Coś podobnego jak w Stanach Zjednoczonych dawno temu, południe i północ, wojna domowa to samo dzieje się w Sri Lance od, od lat. going on and blood is on the streets. I to od lat trwa, także krew tam dosłownie płynie ulicami. The Tamils, this particular ethnic people, they want freedom for their own. Ta grupa Tamilów, oni chcą wolności dla siebie. And they in Gurulas. i oni Trenują, przygotowują do walki takich partyzantów. Freedom fighters, you know how they do that? I to są tacy bojownicy za wolność. I czy wiecie, jak oni to czynią? Jak oni to robią? They recruit people to strap bombs on them, human bombs, and they go and kill themselves while trying to get more rights for their cause. Oni rekrutują ludzi, którzy są gotowi na to, żeby opasać siebie bombami, i idą w jakieś miejsce i wysadzają siebie w powietrze razem z tymi, których są w stanie zabić, żeby tą, tą, tą ideologię czy tą, tą ideę wolności chociaż o jeden krok do przodu posunąć. I w tamtym czasie w takim rządowym więzieniu była zamknięta młoda dziewczyna. year old young girl. Miała 28 lat. Young woman. She was a medical doctor trained in England. Była lekarzem i uczyła się na uczyła się, studiowała medycynę w Anglii. Practicing as a doctor. Her parents were killed by the opposition party. I jej rodzice zginęli, zostali zamordowani przez tą drugą partię. I ona zostawiła medycynę, zostawiła swój zawód, poszła do dżungli, aby tam nauczyć się strzelać i zabijać. I na sii nosiła taką kapsułkę, jak się dobrze rozumiem, z jakimś taką trucizną, w razie, gdyby ją złapali. I tysiące tych ludzi, właśnie tych Tamilów, jest gotowych na samobójstwo dla tej idei, wolności. Tak, Potrafią popełnić samobójstwo Kiedy są złapani przez żołnierzy I zanim zdążyła właśnie Poknąć to, to, tą truciznę Została schwytana I wsadzona do więzienia To właśnie wtedy kiedy ja tam się znajdowałem W odwiedzinach i ktoś tam poszedł ją odwiedzić do więzienia I ona wiedząc, że następnego dnia będzie jej egzekucja Że zginie następnego dnia Coś takiego powiedziała I'm so glad that I am in person. Ja tak się cieszę, że jestem w więzieniu przez moją i mówi Bardzo się cieszę z tego, że jestem w więzieniu I jeśli moja śmierć jutro Chociażby o jeden krok do przodu Miała posunąć Tą ideę wolności mojej partii To jestem szczęśliwa, że mogę to zrobić Że mogę zginąć Dla tej idei For something that is so hopeless What kind of commitment I have? Jeśli ona, ma, jeśli ona jest tak poświęcona Takiej ideologii, która jest tak beznadziejna To jakie jest moje poświęcenie? Jakie jest moje zaangażowanie? When I went through this crisis of faith in my life That is not a joke And finally I said to myself This is serious i kiedy ja przeżywałem ten kryzys, o którym Wam mówiłem w moim życiu, ja wiedziałem, że to jest coś poważnego. I wtedy również zdałem sobie sprawę z kolejnej kwestii. Mianowicie, że ja tutaj nie zostanę na długo. Takie uczuł takiego amerykańskiego wyrażenia. ale żebyście nie myśleli, że ja tylko przyjechałem opowiadać wam jakieś historie spójrzmy razem na jeden biblijny wiersz one otwórzmy księgę psalmów 103 psalm I przeczytajmy wiersz piętnasty. And as, as I read this thing, I wanted to look at it closely and seriously. Chciałbym, chciałbym, abyście przeczytali ze mną ten wiersz y, z wielką powagą. Psalm 103, wiersz piętnasty. <try> 15. As for man, his days are like grass. He flourishes like a flower of the field. <try> And the wind blows over it, and it is gone. And its place remembers it no more. Dni człowieka są jak trawa, tak kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma, i już go nie ujrzy miejsce jego. That means your life It's not talking about some other, you know, guys living in england i to znaczy że twoje życie nie kogoś tam żyjącego w anglii czy gdziekolwiek indziej, ale twoje życie your life is like glass, you... twoje życie jest jak trawa Widzisz it comes up in the morning your life and first like a flower it look wonderfully nice, makeup on you and jesteśmy jak ta trawa, która rośnie gdzieś tam, wyrastamy wydajemy się młodzi, silni piękni, zakładamy czy pacykujemy się tym całym, jak to się mówi Makijaż. makijażem i żeby pięknie wyglądać For place, the haircut to 25, 30 For 30... idziemy do fryzjera gdzie obcinają nasze włosy za w Anglii, tam czy w Stanach, 25, 30 dolarów a you których i, tysiąc uh -huh. I możesz mieć 100 lat, a wyglądasz na 20. I ludzie przeżywają ten y, kryzys y, wieku średniego. Nie wiem, na czym polega ten kryzys. Car, new fashion, all things, new house, wszystko musi być nowe, nowy samochód, nowy dom, wszystko na nowo musi być. I ludzie nigdy nie są satysfakcjonowani tym, jak wyglądają i tym, co posiadają. Próbują to swoje życie czymś wypełnić, ale wciąż jest za mało i trzeba jeszcze więcej i więcej, żeby znaleźć tą satysfakcję. Ale wiecie co? Przyjdzie wiatr i dmuchnie w wasze życie i już was nie ma. A więcej, jak tutaj czytaliśmy i już go nie ujrzy miejsce jego, czy tak jak w angielskim już nie pamięta go jego miejsce. Twój samochód, twój dom. Pieniądze, które zgromadzisz Te różne bogactwa, antyki, książki Cokolwiek posiądziesz To nie będzie Ciebie wspominało Jak odejdziesz To już nikt Cię nie będzie to Te rzeczy nie będą Cię wspominać A życie nadal się toczy Drzewa będą rosły Budynki będą stały Ale Ciebie już nie będzie a to co powinniśmy sobie uświadomić to to, że przed nami cała wieczność i to niekoniecznie jest tysiące mil stąd ale to może być następna minuta and Jesus lived like that. Young... a Pan Jezus właśnie żył w ten sposób, w świetle tego. I zobaczmy jako dowód z pierwszego listu Piotra drugi rozdział, wiesz? Wie? Wie? Pierwszy Piotra 2. 21. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady he left this example he suffered for you leaving you an example that we... on zostawił nam przykład cierpiał abyśmy wstępowali w jego ślady we should follow in his footsteps this I will share with you very candidly the reason why we in America with all the teaching, all the music all the stuff going on our lives are shallow still struggling with sin i pozwólcie, że szczerze chcą co wam coś powiem. To, że w Ameryce mając tak mnóstwo nauczania i tego wszystkiego, nasze życie nadal jest płytkie. I nadal zmagamy się z grzechem. I zmagamy się z naszymi prywatnymi myślami. I wszystkimi tymi rzeczami, które wiemy, że nie podobają się Bogu. I tym pożądaniem i pragnieniem chodzenia tymi bezbożnymi drogami. I brakiem zwycięstwa w naszym życiu. I brakiem tej, tej mocy Bożej, autorytetu Bożego w naszym życiu ten temu, że ulegamy tej presji by bardziej ludziom się podobać niż Bogu. Tak zajęci, że nie mamy ani chwili żeby spokojnie siedzieć, żeby być cicho gdziekolwiek jesteśmy czy w samochodzie, czy w prysznicu czy w swoim pokoju ciągle musimy czegoś słuchać ciągle musimy być czymś zajęci we are a people. Why is it? ponieważ nie mamy pokoju sami w sobie dlaczego tak jest dlaczego jesteśmy tacy roztrzęsieni i ciągle musimy być czymś zajęci a to wierzę dlatego, że nie chcemy zaakceptować krzyża Pana Jezusa Chrystusa w nasze życie Tego krzyża, który mówi o samozaparciu się siebie O śmierci samego mojego ja O śmierci samego mojego ja nie jesteśmy gotowi na to, żeby postawić całego naszego życia na krzyż, aby umrzeć dla tego świata, umrzeć dla tych wszystkich przyjemności i tych wszystkich rzeczy, które ten świat ma do zaoferowania i przez to nasze życie nie znajduje w spokoju. Nasze życie nie jest wypełnione Bożym pokojem. Ale jesteśmy ciągle Roztrzęsieni, rozdygotani Gdyż nie umarliśmy w Chrystusie But how plug Ale w jaki sposób sięgnąć do tej realności krzyża Aby to co tylko mówię tutaj Nie pozostało pustymi słowami you, came from North India and I was there. It's in the mission field, and she met with one of our leaders who coordinate the work in the North of India. <coughs> and she was telling about the Hyderabad slum. The largest slum of the world is in Bombay, far i ono tamten jeden z tych pracowników opowiadał właśnie o życiu i służbie w slumsie. Jeden z największych slumsów jaki znajduje się na świecie jest w mieście Bombaj, Bombay. Bombay. Tam. Żyje tam 5 milionów ludzi. Slum nie ma tak brudnego miejsca w Stanach Zjednoczonych, które mogłoby być porównywane z tym, jak wygląda życie w slamsie. Woda płynąca ze ścieków, czy właściwie ścieki, płyną po tych bagnistych ścieżkach przez całe to miejsce. Ludzie mieszkają tam w jakichś składankach z jakichś plastików, które gdzieś pozbierają, na, na patykach układają to i tam jakoś zabudują sobie i w czymś takim mieszkają. Miliony ludzi. They sleep on the damp, śpią na takiej wilgotnej podłodze. I to jest ich dom. A dzieci bawią się w szambie przed domem. I tam umierają. 100 tysięcy dzieci na ulicach Bombaju nie knowing kto ich rodzice która nie wiedzą kim są ich rodzice. I don't even that from you. I never forget when I was coming back from Bombay, looking at the newspaper, on the front page a black and white picture of a boy, about four or five years old boy, laying on the sidewalk. Beside him a female dog, and you look close, the boy is drinking from this dog, it's milk. Takiego obrazu, który widziałem w jednej z gazet z Bombaju. Małego chłopca leżącego na ulicy, 4-5 lat chłopiec i obok niego pies. I ten chłopiec suka. I ten chłopiec pije, pije mleko tej suki na ulicy. And the reads like this. This dog his A na tego artykułu brzmiał, ten pies to jest jego matka. The parents are. I, tell you. I dalej w tym artykule mogę przeczytać o tych stu tysiącach dzieci na ulicach Bombaju, którzy nie wiedzą kim są ich rodzice. Ja też stamtąd pochodzę. Ja nauczyłem się waszego języka, bo mogę mówić po angielsku. Nie jestem belgerem. Nie jestem ja Nie jestem osłem ani, ani małpą Jestem człowiekiem I w Chinach i w Indiach jest więcej wykształconych lekarzy i prawników niż moglibyście sobie wyobrazić i te dzieci żyjące na ulicach Bombaju, Kalkuty i innych miast są ludźmi, takimi samymi jak my you, To tylko dzięki łasce Bożej urodziłeś się w tym kraju Albo, że urodziłeś się w chrześcijańskiej rodzinie? Ale wiedzmy to, że tym, którym się wiele dało, od tych też wiele będzie oczekiwane. stereo music coming radio Wie, możecie być zachwyceni tą piękną muzyką stereo, która leci z waszego radia. I tak wam się podoba ta muzyka, że koniecznie musicie dla siebie sobie kupić tą płytę CD z tą muzyką, którą słyszeliście w radiu. I macie swoje biblioteki i możecie się cieszyć z tego, że możecie dla siebie sobie kupić jakieś kolejne książki do waszej biblioteki. Because of the private, individualistic society. You are never satisfied with all the teachings. But not realizing half of the world never heard the name Jesus. They have never seen one page of the Bible. Where will we learn? When will we learn? What does it take for us to learn? Call a Christ for us is as the Father hath sent me, so send I you. you i możecie być usatysfakcjonowani tym wszystkim, co posiadacie i tą całą wiedzą, którą zdobywacie, ale wiedzmy, że to powołanie, które jest skierowane do każdego z nas, to to powołanie, które Pan Jezus nam przekazał, mówiąc, tak jak Ojciec posłał mnie, tak ja posyłam was. Wy jesteście moimi rękami Wy jesteście moimi nogami Wy jesteście moimi oczyma I moimi uszami Wy jesteście moimi łzami I Wy macie iść do tego świata I dotykać tych, którzy są w biedzie Tych, którzy są chorzy Tych, którzy są trędowaci. Tych, którzy żyją w ubóstwie. Tych, którzy umierają. Którzy idą do piekła. którzy I jesteście powołani, aby iść i ratować ich. To jest powołanie Chrystusa. Jeśli tylko słuchacie nauki pastora i to sprawia, że jesteście lepszymi ludźmi, lepszymi mężami, lepszymi żonami i lepszymi rodzicami, to jest mi Was żal. Ponieważ to jest tylko początek chrześcijaństwa. A powołaniem jest iść dalej i być gotowym na śmierć dla Chrystusa. Aby umrzeć dla Niego, by prawdziwie żyć. I mogę, jestem pewien tego, co mówię. Pozwólcie, że powiem Wam jeszcze o jednym misjonarzu, który Pracował, zarabiał duże pieniądze w Indiach. Miał piękną żonę i piękną dwójkę dzieci. In Delhi, in Mieszkał w Delhi, w stolicy. He of of God for the slum A w swoim sercu usłyszał powołanie do służby w slumsie. swoją żonę i dzieci. do Wziął swoją żonę i dzieci, i poszedł do slumsu. I jeden z tych tam przywódców w Indiach mówi do mnie do mojej żony: Nawet jeśli tylko zbliżysz się do tego slumsu, jeśli tylko tam będziesz szedł przy krawędzi slumsu, to musisz zatkać nos tam nie można oddychać tam jest tak brudno i tak cuchnie wszystko jest zanieczyszczone ludzie są pełni wrzodów otwartych ran i ciała są pokryte tymi odwrodzeniami yet in one small slum over 5,000 live a w takim jakimś jednym osiedlu na slumsie potrafi żyć pięć tysięcy rodzin. In... I ten człowiek postanowił, że weźmie swoją żonę i swoje dzieci i będą mieszkali wśród tych biedaków tam w slumsie. I postanowili, że tam będą mieszkać, tam będą jeść z tymi ludźmi, tam będą z nimi pracować, jeśli trzeba, to umrzeć, dla Tego, Który oddał swoje życie za nas. I postanowili, że tam będą mieszkać, tam będą jeść z jeśli trzeba, to umrzeć, dla Tego, Który oddał swoje życie za nas za Tego, Który oddał swoje życie za mnie za Ciebie i za nasze rodziny za nasze dzieci i to wcale nie było łatwe ale to było świadome dobrowolne objęcie krzyża w Jego życiu forced upon Him i nikt go do tego nie zmusił. On uczynił to z własnej woli. I po kilku miesiącach Bóg dał łaskę, że mógł ochrzcić jakąś tam dosyć sporą grupę ludzi i zbór narodził się w tym slumsie. Ludzie przychodzili na bożeństwa na pół rozebrani, bez ubrań. Dzieci głodne i umierające, ale przychodzili. Dzieci siadały na tej brudnej podłodze i ludzie klaskali i wielbili Jezusa. I wiecie co? Oni wcale nie oczekują, że tutaj będą mieli jakąś zdrowszą, lepszą przyszłość. Oni oczekują czegoś, co jest daleko, daleko większe. All this. Daleko bardziej pełne chwały niż to, co jest tutaj na ziemi. I to jest Christ put na nasze życie. I to jest powołanie Chrystusa, które on składa i na nasze życie. I pozwólcie, że powiem wam jeszcze jedną rzecz. To też jest prawda. Podróżuję po całym świecie. I to naprawdę nie z wyboru przyjeżdżam do Ameryki. To nie jest mój wybór, żeby być w Ameryce. Ale przyjeżdżam tutaj tylko i wyłącznie dlatego, że chcę być posłuszny mojemu Panu. Spędzam dwa, trzy tygodnie tutaj w Stanach, podróżując po różnych miejscach, potem wsiadam do samolotu i lecę do, do Chin, do Indii, w jakieś inne miejsca to dlaczego tutaj przyjeżdżam to to żeby uświadomić czy pomóc wam zrozumieć że bardzo szybko czas się skończy is to be here, but you... i wy już tutaj nie będziecie Face the Lord of Glory face to face. Ale staniecie twarzą z twarzy, przed Panem chwały. Michał. Yeah, man me from Houston, Texas some ago. Answered Jakiś czas temu pewien brat z Teksasu zadzwonił do mnie i mówił, bracie KP, przeczytałem Twoją książkę. I zaczął płakać. A ja mówię, chyba nie powiedziałem nic złego. Then he would catch himself, he'll keep talking, he said, but KP I'm over 60 years old. He w końcu uspokoju, he move, brace KP, mam 60 lat. And ah I'm just so brokenhearted. He mam złamane serca. said, I'm a believer, I know Jesus, but soon my life will be over here. Jestem wierzącym człowiekiem, znam Pana Jezusa Chrystusa i wiem, że moje życie wkrótce tutaj się skończy. And I stand before the throne, and I realize, if only I could invest my life today, millions of people from China, India, Bhutan, Burma, Mongolia, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, all these places from every tribe, every kinder, from every nation, people that never, never, never heard the name Jesus will be there i mówi jak to będzie kiedy ja stanę przed Bogiem a tam będą ci ludzie z tych wszystkich narodów z Chiny z Indii z Bermy z tych różnych miejsc na całym świecie którzy nigdy nie słyszeli o Panu Jezusie Chrystusie i kiedy o tym myślę to jest mi taka, jest mi tak żal że zmarnowałem taką ogromną część mojego życia finally i w końcu uspokoił się po tych wszystkich łzach i mówi przepraszam, że, że tak się rozklejam, ale czy, czy jest coś, co ja jeszcze mogę zrobić? Czy jest coś, co ja mogę zrobić, żeby być prawdziwym chrześcijaninem dotknąć jeszcze tego ginącego świata? I powiedziałem mu, pierwsza rzecz, którą musisz zrobić dzięki łasce Bożej To to, żeby zwrócić się do Boga i wołać Panie, chcę przede wszystkim Twojej aprobaty, a nie kogokolwiek innego tak wiele tak zwanej chrześcijańskiej pracy bierze swoje źródło w ludzkiej cielesności. A więc Panie, chcę Twojej aprobaty i uczyń taki ślub do, nas, do, do swojego Pana walk with him with a pure your heart, integrity and holiness and honesty. Even if abishmu is nothing in the world that is more important. Nawet jeśli miałbyś nic nie znaczyć w tym świecie, to nie jest ważne. Sacrilet. If God is speaking to you, take your resources. If you cannot go to India or China, the best thing you can do live a simple life and give your resources to reach the lost world po drugie, jeśli nie możesz jechać do Chin czy do innego miejsca aby tam osobiście głosić Ewangelię to prowadź proste życie skromne życie natomiast te środki które masz te pieniądze które masz, to co masz zgromadzone to zainwestuj w służbę zainwestuj to w służbę misjonarzy, którzy mogą za Ciebie głosić Ewangelię w tych częściach świata. He more I zadawał mi jeszcze różnego rodzaju pytania. Po jakimś czasie przyszedł czek do naszego biura na 23 000... 235 000 dolarów. To go to buy the life of Jesus w 8 różnych te pieniądze miały być przeznaczone na zakup filmu Jezus w ośmiu różnych językach, który miał być wyświetlany wśród biednych, tych niewykształconych, nieumiejących czytać, analfabetów w tych różnych biednych częściach świata i te pieniądze faktycznie tam zostały zainwestowane ci misjonarze wzięli ten film i udali się w te różne regiony świata i minął rok i po roku czasu jako że mamy taki ścisły system analizy tego, co dzieje się na polu misyjnym. Poprosiłem, żeby zrobili taką ścisłą analizę, co stało się z tym, z tym całym projektem, z tym projektorem, który został zakupiony. Jakie są rezultaty tej pracy. I otrzymałem z powrotem ten raport z pola misyjnego i byłem w szoku. W tym raporcie było napisane, że każdego miesiąca nie mniej niż 100 tysięcy osób nawraca się do Pana Jezusa Chrystusa w rezultacie obejrzenia tego filmu. I pomyślałem po przeczytaniu tego raportu. Ten człowiek dał te pieniądze. Jaki to przywilej? Jaki przywilej Pan Mu dał? Po tej stronie życia jeszcze. The Bible says you take care of a wife and children, and give a nice family man and nice guy. So I'm going to put my money in a CD, duty, whatever account and take care of me. That's my Indian stock wielu ludzi myśli Biblia oczekuje, żebym był takim dobrym rodzicem, dobrym mężem i zajął się swoimi sprawami zainwestował moje pieniądze w moją rodzinę w moje sprawy, w to wszystko, co mnie dotyczy No, sir No, sir What I'm pleading with you So that demons will not deceive you right now and take your thoughts and errors I am not here after anything from you i chcę was o coś prosić Ale jednocześnie chcę żebyście zrozumieli Że nie jestem tutaj po to Żeby od was wyciągać pieniądze Żeby żaden demon was nie zwiódł. Nie po to tu przyjechałem Jakiś czas temu brat z Florydy zadzwonił do mnie I powiedział bracie K.P. Chcę przesłać czek na służbę I said what about i ja mówię, o czym mówisz, bracie? A on mówi, 1 milion dolarów. I ja mówię, czy możesz to powtórzyć? I ja, on mówi, tak, 1 milion dolarów chcę przesłać na służbę. A on mówi, skąd masz takie pieniądze? Supposed to ask the guy, it's pilot, eh? Oczywiście nie powinienem zadawać takich pytań, bo to coś bardzo prywatnego, nieprawdaż? ponieważ ja znałem tego człowieka i wiedziałem, że on mieszka w takim zwyczajnym domu jeździ takim starym samochodem a on mówi to jest y, taki spadek po prostu rodzinny otrzymaliśmy spadek rodzinny i szukaliśmy po całych stanach jakiejś służby w którą moglibyśmy zainwestować te pieniądze. I szukaliśmy służby, która głosiłaby właśnie w tym oknie 20 na 40, czyli w tych, tych, tych częściach świata, gdzie nie jest głoszona Ewangelia, czyli powiedzmy jest zakaz, są prześladowania, gdzie jest najmniej chrześcijan. I po roku szukania doszliśmy do przekonania, że Gospel for jest tym miejscem, gdzie chcemy zainwestować te wszystkie pieniądze. I ja mówię do niego, słuchaj, jeśli to są wszystkie pieniądze, które otrzymałeś, to ja nie mogę przyjąć tych pieniędzy. Daj mi trzy dni, żebym mógł się modlić w tej sprawie ja byłem w Ohio, aby tam przemawiać na konferencji ale zadzwoniłem do naszych pracowników poprosiłem, żeby pościli i modlili się w sprawie tych pieniędzy i jechałem do góry pino i Bóg dosłownie przemówił do mnie ale nie w jakiś taki niewyraźny sposób ale tak jak Was słyszę czy Wy jeszcze mnie słyszeć. usłyszałem dokładnie Jego głos który do mnie powiedział czy słuchasz mnie w tej chwili? a ja mówię tak Panie słucham Cię mówi dostałeś telefon od Chaka, prawda? a ja mówię tak all he can take from him is the money you need for the project you praying about i pan powiedział do mnie, mąż od niego wziąć tylko na, na ten projekt, o który teraz się modlicie w Indiach. To był taki projekt budowy takiego centrum kształcenia pracowników, który pozwoliłby ludziom zdobyć pracę w Indiach. I ten projekt był warty jakieś 300 tysięcy dolarów. And I said, Lord, it's not fair. Ja mówię Panie, to nie w porządku. I, I want that money. I'm him and his wife, children, everything. Ja chcę te wszystkie pieniądze jego, jego żony i wszystko, co mi dają. A... No, I didn't argue. I, I said to myself, this is funny. We could use 10 million dollars that day. I ja pomyślałem, nie, nie, oczywiście nie kłóciłem się z Panem, ale pomyślałem, przecież my wszystkie te pieniądze mogli wykorzystać. Nawet 10 milionów dolarów moglibyśmy tego samego dnia jeszcze zainwestować. I zadzwoniłem do Krysa, naszego tam zarządcy finansowego, i mówię do niego, słuchaj, Krys. Jestem pewien, że Bóg przemówił do mojego serca i tak mi powiedział. I zadzwoniłem do tego czaka i mówię, słuchaj, cieszę się, że chcesz mi dać pieniędzy, ale niestety Pan powiedział wyraźnie, że mogę wziąć tylko tyle i tyle, ani trochę więcej. I can give you other mission organizations name and address if you want to call and give it to your money, it's fine. I chcesz, misji, które, które But just for us this is what we have to do. Yeah. Nas, to from another part of America gave me a huge diamond ring. I grabbed the thing. I teraz jeszcze jedna historia, pewna siostra w Stanach dała mi ogromny taki diamentowy pierścień. Ja po prostu go chwyciłem, jak ona mi go dała. I ona powiedziała, chcę, żebyś wykorzystał te pieniądze ze sprzedaży tego pierścienia na dróg traktatów misyjnych, które będą używane na polu misyjnym. I zawiozłem tam właśnie tego krysa. On to wycenił na jakieś 20 tysięcy dolarów wartość tego pierścionka. Ale tej nocy nie mogłem pójść spać. Coś mnie niepokoiło i moje sumienie. I słyszałem taki głos odeślij ten, ten pierścień, odeślij ten pierścień. Devil, a ja, ty diable idź do mnie. <laughs> And the voice said, I to jest mnie człowiek, jeden człowiek. I to jest I to the I to ja nie jestem diabłem. to me, it's me. to ja, to ja, And I said, Lord, you mean that i ja mówię, panie, przecież te pieniądze mogą być wykorzystane do pozyskania tysięcy ludzi. Będą przecież traktaty drukowane, ewangelizacyjne. Mogą być wykorzystane z tych pieniędzy. A pan mówi do mnie, ja to rozumiem, ale odeślij z powrotem ten pierwsi. Next day went the office, said, "Chris, I, I don't argue with. Me, I just understand. I'm a spooky maybe, but I have no rust. when it." i Send it back." She said, "What? now <laughs> She said, 'Now you brought this thing in your pocket. Now I had to ensure this thing and send it back.'" I ty przyniosłeś to w swojej kieszeni? Ja go teraz ubezpieczyłam, a ty mówiłeś mi, że nie, ja go odesłała z powrotem. Send I said, Lord, I to to to thing, I Ja myślałem, co my teraz powiemy tej kobiecie? Czy, czy ona nie odbierze tego, że po prostu my nie chcemy tego bieżąca, bo uważamy, że on jest bezwartościowy. A, Pan powiedział do mnie, powiedz jej. Widzę twoją ofiarę, tak jak Abraham ofiarował swojego syna. Możesz zatrzymać sobie ten pierwszy? do A powiem ci, co dalej z tym zrobić. I I napisałem do niej list własnoręcznie. Natomiast rok później, kiedy tam byłem, aby przemawiać, na In a mission conference, I lady. Byłem na konferencji misyjnej i zobaczyłem tamtą kobietę. I Wtedy ona opowiedziała mi historię. Jak młoda dziewczyna wyjechała ze Stanów Zjednoczonych ze swoim mężem. Do, na pole misyjne Do do Ameryki Południowej. Aby tam pracować wśród plemion. A jej mąż zginął na polu misyjnym. Jedyną rzecz, jaką posiadała, to był właśnie ten pierścionek, który został jej podarowany przez rodziców. I mieszkała w takim skromnym mieszkaniu jednopokojowym w Stanach Zjednoczonych. Jako już starsza kobieta. Kochając Jezusa i służąc Bogu. I not after anything from you, but I am so so I see a on nie, nie skończył tej historii. A tą historię innym razem słuchałem jego innego kazania. I tam mówi właśnie, że ona y, Po prostu miała serce takie pragnienie, że ten, ten, ten pierścień był dla niej czymś bardzo cenny, jaka taka, taka rodzinna pamiątka Ale wiedziała, że może przynieść zbawienie tylu ludziom I zmagała się z tym i postanowiła ten pierścień oddać Mimo, że nic innego już więcej nie miała y, na, na tą właśnie misję, żeby to poszło i zostało Za to były wydrukowane traktaty I on tutaj dalej kontynuuje, mówi że ja tak się ucieszyłem, że byłem posłuszny temu głosowi Bożemu i odesłałem jej ten pierścionek. Tak Te samo mówi teraz dalej, do Was mówię. Nie jestem tutaj po to, żeby teraz od Was jakieś pieniądze wyciągać. Jesus. I nie chcę Wam zabrać tych wszystkich rzeczy, które macie, które macie wypełnione swoje domy. Nie jestem, żeby tutaj być, żeby Wam to zabierać. Ale chcę, żebyście nie zapomnieli o tym świecie, który jest tam, który ginie. They hell. Świecie, który idzie w piekła. And forever! Na wieki! If one man went to hell and cried out for a drop of water to cool his tank, it is not one, it is multiplied millions. I wiecie, Panie Jezu, co tą historię o tym człowieku, który poszedł do piekła i płakał i wołał o krople wody, która by miała ochłodzić jego język. A to nie jest jeden człowiek. To są miliony ludzi. And the tears be I this... A ich łzy i płacz będzie, chce umrzeć, chcę umrzeć na wieki. So that... I wiedząc o tym, że Pan Jezus Chrystus za nich umarł, ja nie mogę po prostu sobie siedzieć i być zadowolony z siebie, ale stałem się takim radykalnym, zwariowanym maniakiem. Aby służyć Jemu I też jestem tutaj po to, żeby Was wezwać Abyście razem ze mną Szli po tej wąskiej drodze służby Mam dwójkę dzieci i od, I od ich, dnia ich urodzenia modliłem się, Panie, zbaw ich i poślij ich na misję, aby byli Twoimi sługami. 20 i 17 20. lat. Kiedy skończyli szkołę średnią, oboje wsiedli do samolotu i udały, udali się na, na pole misyjne. Serving God in India. Służą Bogu w my son is in a place where i was beaten up and stopped and persecuted. i mój syn służy w miejscu gdzie ja byłem ukamienowany i zbity i prześladowany wiele razy Lord, field, i, the... I jeszcze powiedziałem do boga Panie, jeśli on miałby zginąć na południu to ja jestem pierwszy, żeby podskakiwać i powiedzieć Tobie, dzięki Ci, drogi, Panie. Jaki przywilej nam dałeś, aby, aby oddać nasze życie dla Ciebie. Moi bracia i siostry, amerykańscy chrześcijanie. you czy jesteście na tyle pobożni, żeby włączyć sobie budzik rano? Żeby wstać i płakać i wołać do Boga o ten świat, który ginie. To fast before the lost world and... Czy jesteście gotowi na to, żeby po pościć za tych ginących w tym świecie? For God? I dobry. Wiem, to są słowa. You are to the Lord, you can ja wiem, że to są twarde słowa. Jeśli nie jesteście wrażliwi na, na głos pański, to możecie źle mi odebrać to, co mówię. Am here to put you on a guilt trip or condemnation trip. Możecie myśleć, że próbuję was jakoś wzbudzić was jakieś poczucie winy czy coś w tym stylu. We have a problem in America, in our church, we misunderstand obedience for legalism and bondage. I'm telling you and i w Stanach mamy ten problem, że mylimy posłuszeństwo z legalizmem i zakonem i takimi rzeczami. Ale mówię Wam, że nadchodzi dzień, kiedy będziecie żałować i będziecie pokutować, ale będzie już za późno z tego, co żeście zrobili ze swoim życiem, na co, w co zainwestowaliście wasze życie myśląc o tym, co na tej ziemi zrobiliśmy tylko dla siebie myśląc tylko o sobie. Jest ginący świat wokół nas i naszym priorytetem numer jeden powinno być priorytetem numer jeden aby iść do nich i dotrzeć do nich z Ewangelią. Powiedzieć im o Jezusie Chrystusie, który za nich umarł i oddał swoje życie, żeby ich ratować. And the lost world? The in... I największa część tego zgubionego świata właśnie znajduje się w tym oknie 10 na 40. 2,7 miliarda ludzi. India, in Iran, in Afghanistan. India Iran, Afganistan. Tam właśnie słyszeliście nazwy tych krajów. Tam żyją żyje masa ludzi, którzy nigdy nie słyszeli ewangelii, którzy nigdy nie nie mieli o możliwości nawet usłyszeć. That's where że tam powinniśmy inwestować. Tam powinniśmy pomagać, tym służbom, tym misjom, które tam pracują, które nadają tam programy radiowe, które wysyłają tam misjonarzy. Wiem, że wielu z Was modli się o zgubionych, wielu z Was wspiera finansowo służby, które niosą Ewangelię zgubionym. I niech Wam Bóg da łaskę, aby czynić więcej. applications. Zachęcam Was, abyście nabyli sobie mapę świata. Ludzie mówią, bracie, KP, gdzie mam kupić sobie taką mapę? No to w końcu przywiozłem jedną ze sobą i jesteście pierwszym zborem, gdzie będę oferował sprzedaż takiej mapy. I to co nowego jest to tutaj właśnie widać na tej mapie miejsca, gdzie jest najwięcej zgubionych ludzi, aby się o nich modlić. NBC, CBS, newspaper, magazine whatever radio news you hear about Rwanda Bangladesh, whatever, hey, listen let that news become prayer letter for you jakichkolwiek wiadomości słuchacie z różnych źródeł niech te wiadomości przerodzą się jako list modlitewny dla was cokolwiek słyszycie, mówcie się o tych ludzi w tych krajach w Bangladeszu i w innych, gdzie ludzie cierpią niech one nie będą tylko źródłem informacji ale niech będą dla was źródłem inspiracji do modlitwy i wołajcie do Boga, żeby złamał wasze serca Tymi sprawami, które łamią Jego serce Jego serce jest złamane nad tą niedolą życia ludzi w slumsie 100 tysięcy ludzi skinęło w Rwandzie The blood flowing situation, the cruelty in, in, in Sri Lanka or Afghanistan, or Bangladesh, that's where his heart is. Serce. And you look at the world with you and the children. And if you came to a house in Dallas, you take a shower in our shower, the shower curtain is made of world map. Jeśli byście przyjechali do mnie, do mojego domu w Dallas, to jakbyście poszli wziąć prysznic w moim prysznicu, zobaczylibyście, że ta zasłona od prysznica to jest właśnie zrobiona z mapy świata. Shower, can Burma, or Mongolia, or Kiedy biorę prysznic, to modlę się o Birmę, czy Mongolię. Możesz myśleć, że jestem radykalny czy zwariowany dla Jezusa. You can be! Don't try to keep up with the journeys next door, the journeys are not gonna make anywhere. I nie próbuj dorównać sąsiadom za zapłotu, bo oni nigdzie nie dotrą Twoi sąsiedzi. Yes! And so I would plead with you, get a world map. By the way, this map to kupcie sobie mapę i powieszcie na ścianie To tutaj sprzedajemy tą za 5 dolarów ale możecie sobie kupić jakąkolwiek inną powiesić na ścianie i wy wasze dzieci możecie patrzeć na ścianę, na tą mapę i modlić się o Afganistan i stańcie się takimi chrześcijanami świata nie światowymi chrześcijanami ale chrześcijanami świata którzy myślą o świecie, aby się modlić second live symbol po drugie, wiem, że to się troszkę przedłuża, ale już zaraz on kończy, więc nie chcę tego obcinać w tym momencie. Po drugie mówi, starajcie się prowadzić proste życie. Proste życie. Był taki czas w moim życiu, kiedy prowadziłem inny styl życia niż teraz i wcale się tym nie chlubię, ale wręcz przeciwnie, jestem Złamany, że tak, takie, takie życie prowadziłem. Mieszkałem sobie w takiej posiadłości nad jeziorem, dużo ziemi ładny duży dom. I Kupiłem najlepsze drewno, sprowadziłem, żeby zbudować ten dom. Najdroższy dywan miałem dużo różnych drogich rzeczy, które można kupić w Ameryce. Percent. I jeszcze załatwiałem, żeby z Niemiec mi tam sprowadzali z innych części, żeby te wszystkie drogie rzeczy sobie kupić. Close to nie marka, sami. I lived like przez for two years of i to wcale nie było zabawne. I tak żyłem przez dwa lata tutaj w Stanach. Aż do czasu, kiedy Bóg powiedział do mnie, synu, jak możesz tak żyć z suchymi oczyma? Kiedy świat wokół Ciebie zmierza do piekła. Kiedy ja oddałem swoje życie, ja pozwoliłem, żeby ludzie bili mnie po głowie, przybili mnie do krzyża, żeby dać im życie, a teraz Ty chcesz w ten sposób żyć. I ja powiedziałem, Panie, proszę zapieczętuj... Wieczność na moich oczach. Pomóż mi widzieć przez pryzmat wieczności. I wszystko zaczęło się zmieniać. I to nie to, że sprzedałem dom, czy sprzedałem mój samochód, czy sprzedałem te różne rzeczy. To wcale nie uczyniło mnie bardziej duchowym. Gdyby, posiadanie, gdyby nieposiadanie rzeczy Znaczyło, że jesteśmy duchowi To Bangladesz i te inne biedne kraje oznaczałyby, że są najbardziej duchowe na świecie To oczywiście jest nonsense Mam przyjaciół, którzy są milionerami I którzy żyją Służąc Bogu i oddają niemal wszystko, co mają, na służbę dla Boga. I my tutaj w Stanach dajemy z obfitości, którą mamy. W India, Pakistan W Indiach, Birnie, w Pakistanie, w innych częściach świata. I oni z tego, z tej odrobiny ryżu, który mają, dla swoich dzieci i oni z tej czasami jest tak, że mają tylko jeden posiłek dziennie mają tego ryżu tyle, że mogą jeden posiłek dziennie ugotować. i z tego biorą odbierają garść ryżu aby oddać dla misjonarzy którzy pracują na polu misyjnym oni dają właściwie z tego, z niczego oświęcając tą tą odrobinkę, resztę, którą mają na siebie. Hey, live simple. You don't need another diamond ring, a new car, a new house. Hey, listen, how much you need? Czy naprawdę potrzebujemy ten nowy pierścionek, ten nowy samochód, ten nowy dom? Czy rzeczywiście to jest konieczne? Jak dużo potrzebujemy? Trim down your life. Simplify your life. Let no one dictate to you what you should do. Let Jesus tell you and you Spróbujmy uprościć nasze życie. Nie chodzi o to, żeby ktokolwiek Wam dyktował, co macie robić i czego nie macie robić. Niech słuchajcie swojego Pana. Niech On Wam powie, co macie robić, co możecie uprościć, z czego możecie zrezygnować. Follow his instructions. Aby za Nim, za Jego głosem podążać i za Jego instrukcjami. Ja, jeśli mógłbym Wam cokolwiek doradzić, to zachęcam Was do przeczytania tej książki Droga do rzeczywistości, do realności. I napisałem tę książkę sam, przeżywając taki roczny kryzys i opisałem to wszystko w tej książce. I dzisiaj otrzymuję telefony, ludzie do mnie piszą z różnych części świata. I mówią, bracie, jesteśmy w stanie nawet w ciągu miesiąca zaoszczędzić tysiące dolarów, aby przekazać je na służbę misyjną. Uh, so Możecie wziąć tą książkę, ona nie jest za darmo, kosztuje około 6 dolarów. A ktoś nie ma pieniędzy, może za darmo czytać. Po Oświęćcie jeden dzień w tygodniu, aby pościć i modlić się. A jak ktoś potrzebuje zrzucić trochę, to dołóżcie jeszcze jeden dzień. Remember Hey, the cross is not somebody here's a man, take your cross pamiętacie jak mówiłem Wam o tym, że trzeba brać swój krzyż na siebie to nie jest coś takiego, że tam gdzieś ktoś bierze sobie krzyż i, i mówi o tu mam krzyż, biorę go na siebie to nie jest coś takiego, że Bóg na Was rzuci jakiś krzyż ale to Wy musicie iść do tego krzyża, to Wy musicie dążyć do tego żeby objąć ten krzyż to wy decydujecie o tym, że chcecie wstawać w ciągu środku nocy i modlić się o zgubiony świat to wy decydujecie o tym, czy chcecie pościć za tych, którzy giną nie po to, żeby tylko stracić na wadze ale po to, żeby naprawdę modlić się o tych ludzi ginących w różnych częściach świata i to nie chodzi o to, żeby organizować jakiś marsz, czy coś takiego, żeby pościć tu przez cały miesiąc, czy coś w tym stylu, ale niechaj każdy z Was potrzebuje jeden dzień w tygodniu poświęcić na to, żeby pościć i modlić się o oginiący świat. I ostatnia rzecz, to również jest bardzo ważne. Chciałbym już na tym zakończyć w ostatnich tych dwóch, trzech minutach. Bhutan, Burma, Wiem, że większość z was nigdy nie dotrze do Indii. Birmy, Afganistanu, czy któregokolwiek z tych miejsc. Ale List do Rzymian, 10 rozdział, mówi nam, że ci, którzy wzywają imienia Pańskiego, będą zbawieni. Ale jakże mają wzywać tego, o którym nigdy nie słyszeli, którego imienia nie słyszeli? will they hear without o preacher or nie słyszeli? Ale jak mają usłyszeć, skoro nie ma misjonarza, nie ma kaznodziei, który im powie? Jak mają głosić, jeśli nie zostaną posłani? Dwie osoby, o których tutaj mówi, poznałem ich, oni zaczęli wspierać misjonarzy z dwóch they pray for those missionaries in their family prayer time every month they send the money they can send to support those misjonaries każdego miesiąca posyłają pieniądze a też codziennie z rodziną modlą się o tych misjonarzy and each missionary plan at least one church per year on the mission field your great test investment i każdy z tych misjonarzy przynajmniej jeden zbór rocznie zakłada na polu misyjnym in this life of life for eternity jak, jakiś to jest test naszej wiary, kiedy możemy coś podobnego czynić po tej stronie wieczności. I dzisiaj ja proszę Was, nie jeśli Pan do Was mówi, to nie jeśli wywieram na Was jakąś presję, czy macie jakieś poczucie winy, czy coś w tym stylu. I think the God is not in any trouble I am not in any trouble either. Book near is cupo dzień piąteś miejsce w cupo ja It is a privilege. There's a card given to you in the bulletin. Would you please pull it out? If you don't have one you can get it when you go out from the service. Look at this card. I care about the lost and for To jakśmy zatrzymamy się w tym jest sobota już jakieś są szczegóły dotyczące tego co tam trzeba zrobić. Myślę, że tutaj my dobrze wiemy, co my możemy zrobić. Myślę, że te, te rzeczy, które zostały powiedziane dotyczą również nas. I My możemy z pewnych rzeczy zrezygnować w naszym życiu. My możemy poświęcić więcej czasu na to, żeby modlić się o, o tych ginących ludzi, żeby zapoznać się z ich sytuacją. Jest dzisiaj dostępnych masa stron internetowych, gdzie można przeczytać o sytuacji w tych krajach. To nie jest coś zamkniętego, że nie wiemy, że nie jesteśmy świadomi. Chyba, że po prostu nie chcemy wiedzieć, chyba, że nas to nie interesuje. Chyba, że jesteśmy po prostu zadowoleni z tego, co mamy tutaj. Mamy tak dużo własnych problemów, że uważamy, że i teraz to nas nie dotyczy, że dzięki Bogu, że my tutaj jesteśmy i niech oni się martwią o siebie, niech inni się martwią niech ci milionerzy ze za, za Stanów Zjednoczonych ich wspierają, ja mam tutaj swoje małe złotówki, swoje małe problemy można w ten sposób podejść, ale wierzę też, że to nie jest kwestia tego, że, że nie jesteśmy w stanie może dać tysięcy czy milionów dolarów Bóg, Pan Jezus pamiętacie, zauważył tego złamanego grosza, tej wdowy. I dla Pana Jezusa było więcej to, co Ona dała, niż to, co tam ci bogaci ze swojej obfitości rzucali. Więc to nie jest kwestia tego, ile damy. To jest kwestia, czy po prostu jesteśmy gotowi na to, żeby coś dać z tego, co mamy. I to znowu nie na zasadzie wymuszania, czy, czy, czy jakiejkolwiek ludzkiej kontroli, ale z serca. Czy, czy nas, to, co słyszymy, Dotyka i przejmuje na tyle, że chcemy coś z tym zrobić. Czy po prostu chcemy tego wysłuchać, pomodlić się przez chwilę i pójść do domu i zająć się swoim wygodnym życiem. Czy to, co słyszymy tutaj, będzie miało jakiś oddźwięk praktyczny w moim życiu? Ja wiem, że niektórzy z Was dają. I dzięki Bogu, że Bóg porusza nasze serca i nie jesteśmy obojętni. Ale myślę, że dzisiaj to, co wysłuchaliśmy przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla Was ale dla mnie jest wyzwaniem czy mogę zrobić trochę więcej czy, czy będę teraz zadowolony z tego co już zrobiłem czy, jest, czy będę zadowolony z tego co już dałem i będę mówił, no nie jestem taki wiecie, no zły bo dałem coś i mogę powiedzieć więcej niż ten czy tamten dał ale moje pytanie do mnie samego brzmi czy mogę jeszcze z czegoś zrezygnować? Czy mogę coś jeszcze poświęcić? Czy mogę to czy tamto w swoim życiu ograniczyć? Czy rzeczywiście muszę mieć to czy tamto? Czy muszę w taki czy inny sposób sobie dogadzać? Czy po prostu mogę żyć prościej, więcej dając dla niego? Myślę, że warto o tym myśleć, bo tak jak słowo Boże, dzisiaj słyszeliśmy, jutro mogę już nie mieć takiej okazji. Dzisiaj coś mam, dzisiaj mogę dać, ale nie wiem, co będzie jutro nie wiem, czy jutro nie okaże się, że przyjdzie kryzys i to, co mam w banku zgromadzone będzie połowy warte albo jeszcze mniej czy, czy to cokolwiek, co, co dzisiaj wydaje mi się, że będę miał jeszcze nie wiadomo ile jutro już mogę nie mieć takiej możliwości także Słowo Boże póki czas macie, mówi, czyńcie dobrze póki macie czas faktycznie nasze życie jest jak trawę. dzisiaj jesteśmy, jutro nas tu nie będzie i to, co tak naprawdę będzie się wtedy liczyło przez całe wieki to to, w co zainwestowaliśmy w górze tak jak Pan Jezus powiedział Możemy sobie gromadzić skarb tutaj na ziemi Albo możemy gromadzić skarb tam w górze Gdzie nigdy nie, nie na tym nie stracimy Żaden złodziej go nie ukradnie Żadna rdza go nie zniszczy I to jest coś do czego myślę, że powinniśmy być wzywani Coś do czego Coś co musimy słyszeć Aby podjąć z jednej strony Tą duchową walkę W modlitwie, w koście Z drugiej strony w praktyczny sposób uczestniczyć w tym dziele głoszenia Ewangelii w tych ubogich regionach świata, gdzie ludzie faktycznie poświęcają wszystko, co mają, żeby iść i głościć Ewangelię. Jedyne, czego potrzebują, to naszego wsparcia w modlitwie i finansowego wsparcia, które wierzę, w jakiejś mierze możemy im udzielić. Powstanie, proszę do modlitwy. Panie nasz Panie, dziękujemy za to kazanie, które mogliśmy wysłuchać, za te praktyczne wskazówki, za te wezwania, które kierujesz do na naszych serc, abyśmy nie pozostali obojętni na to, co dzieje się z tym ginącym światem, tym blisko nas tutaj, naszych sąsiadów, naszych znajomych, naszych krewnych, jak również tymi wszystkimi żyjącymi w tych ubogich regionach świata. Związanych islamem, związanych buddyzmem czy innymi fałszywymi wierzeniami, animizmem. Tych ludzi, którzy nigdy nie słyszeli Twojego imienia, nie słyszeli tej dobrej nowiny o zbawieniu, o Twojej śmierci za nich, o tym nowym życiu, które masz na nich. Kochany Panie, prosimy, byś dotykał naszych serc i złamał je tam, gdzie Twoje serce jest złamane. Abyśmy i my nie zadowalali się z tym dobrobytem i tą doczesną, doczesnym stanem takiego w spokoju i dostatku, jaki mamy. Ale abyśmy, póki mamy czas i możliwości, byli gotowi na poświęcenia, byli gotowi na to, żeby więcej Panie modlić się, więcej pościć, więcej dawać. Tak, aby te rzeczy były priorytetem naszego życia. Nie nasze własne satysfakcja, nie nasze własne zadowolenie, dogodzenie własnym porządliwością i przyjemnością. Ale rzeczywiście Twoje Królestwo a to obiecałeś, panie, że jeśli twoje królestwo postawimy na pierwszym miejscu, jeśli o nie będziemy zabiegać, to wszystko się zatroszczysz. I niczego nam nie braknie. Ale zaopatrzysz nas i dasz nam serce to, za czym tęsknimy tak naprawdę najbardziej. Za tą bliskością z tobą, panie, za tą świadomością, że idziemy twoimi śladami, że pełnimy twoją wolę z ochotnego serca. Że jesteśmy na tej wąskiej drodze uczniostwa i posłuszeństwa i ofiary, że faktycznie niesiemy swój krzyż a nie żyjemy życiem, jak ten świat jest u nas. Prosimy, prosimy, przemawiaj do każdego z nas w swój indywidualny sposób, pokazując, co każdy z nas może zrobić, w jakiej mierze możemy bardziej być poświęceni, bardziej oddani i użyteczni dla Ciebie. Tak. Niechaj to słowo, Pani nie wróci do Ciebie próżne, ale niechaj wykona Twoją pracę w naszych sercach. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Jeszcze poświęcimy chwilę bracia w Zachęcam jeszcze do tego. Dziękuję za tą zachętę. Do tego, by służyć sobie. Do tego, by zastanawiać się nad naszymi wyborami, nad naszymi priorytetami. Tak będąc wdzięcznymi za to, co dajesz tam. Ja żeby w moim życiu też było to właściwe nastawienie, żeby widzieć tych, którzy potrzebują usłyszeć Ewangelii, potrzebują jakiejś pomocy. Dzięki wasz to z takich braci, którzy są takie wserstwo nie tak, na to co się wokół W okazji tego słowa, które słyszeliśmy, tego wezwania, by naśladować Ciebie, pozwolić Twojemu Duchowi Świętemu na nowo ożywić nasze serca i uświadomić każdemu z nas ogrom Twojej ofiary, Twojego poświęcenia dla nas jakkolwiek my jak jesteśmy tutaj gotowi poświęcić i jakkolwiek jesteśmy w stanie tutaj służyć to i tak jest to od, mężo, od Twojego poświęcenia, od Twojej służby od Twojego umierzenia się, od śmierci na krzyżu od tego wszystkiego, co Ty nie zniosłeś od bezbożnych aby nas ratować aby nam dać życie aby przed nami tworzyć wieczność w szczęściu, w pokoju, w zdrowiu wiecznej radości, wolności od niepokoju, woje, kłamstwa, ciemności, wszelkiego zła. To wszystko, Panie, zniweczyłeś na krzyżu bogoty. To wszystko w swoim cierpieniu i w swojej ręce pokonałeś, stając się grzechem za nas, biorąc na siebie wszelkie nasze radości i zło cały grzech tego świata. tam, Panie, w tym krwawym boju. Zwyciężyłeś. I dzisiaj to zwycięstwo może być w naszym udziałem. Oni możemy śpiewać, oni możemy głosić w Jego świetne życie i radować się naszą wieczną przyszłością. Chociaż nasze serca w są obciążone. To myślę o milionach ludzi, którzy nie słyszeli, którzy giną w tej ciemności, którzy.. niepojęty dla nas sposób, wydają się iść tą drogą zatracenia. Oni chcemy, wyznając Twoje zwycięstwo, mądź się i prosić, byś objawiał swoje zbawienie dalej i dalej, byś dokonywał tego cudownego dzieła, przemiany jeszcze wielu serców, w tych miejscach, gdzie ci misjonarze wydają się, narażając swe życie swoich bliskich, aby tam służyć. Odniemy się, byś pobłogosławił wszelkie wysiłki, wszelkie starania na Twoje łagę i dał owoc, dał wzrost, dał zbawienie wielu duszach, poświętym. Błogosław, kochany Panie. Błogosław tę pracę. Panie, dziękujemy za Twoją świętą krew rozmywać grzech wszelką naszą prawność, wszelkie zło. Stoimy przed Tobą jako ci, którzy potrzebują lekarza, jako ci, którzy potrzebują odmycia z tego wszystkiego, co jeszcze w nas cielesne, z tego, co w nas przyziemne, z tego, co przepojone naszym egoizmem, samolubstwem, chronownością, pazernością. Prosimy, nam bacz, nam i oczyć nasze serca. Oczyść nasze serca, Daj nam tę radość, o jakiej mówi Twoje słowo. To błogosławieństwo, że daleko bardziej błogosławiony jest gadać, aniżeli brać. Prosimy, by Twoja święta krew umyła nas z tego, co złe i to miejsce, Panie Two Twoje święty były prawdziwą miłość. Prawdziwe współczucie które nie pozwoli nam być bezczynny, ale które będzie niczym inspiracją inspiracji do wszelkiego dobrego czy poświęcenia, wydania, abyśmy Ciebie naśladowali, abyśmy za to był wierzyć wierzyli. Dziękujemy, że możemy przyjść do Ciebie z wyznaniem naszych słabości, naszych dni wiemy, że u Ciebie jest doskonałe oczyszczenie i Że to oczyszczenie nie tylko zmazuje naszą przeszłość, ale jest też nadzieją na kolejny jest nadzieją na to, co nam jeszcze pozostało na tych ziemi. Bani. Dzięki temu oczyszczeniu możemy żyć lepiej, i pełniej, i wierniej, i owocniej. I oto to Cię prosimy, kochany Panie, byś nas do wszelkiego dobrego dzieła, dając nam radość do wszelkiej owocnej służby. Prosimy, siły, je Cię, Panie. Niechaj ten czas wspominania Twojej śmierci będzie czasem refleksji nad naszym podążaniem za Tobą i naszym braniem krzyża, i naszym oddaniem i poświęceniem się na ile to jest głębokie na ile nie jest to właśnie jakieś plastikowe i płytkie. nie jest to jakąś tylko religijną fasadą pozorem i chcę aby tak było bardzo chcę aby nasze życie z Tobą było prawdziwe było głębokie było owocne mamy w naszych sercach, prosimy. Teraz przemieni nas. I wybierzemy z tego chleba i pijemy z tego wynika, na pomostkę Twojej śmierci, Twojej męki, Twojego zwycięstwa, Twojego zmartwychwstania w kłanach. Bądź u mnie